Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Chciałbym wam tutaj przedstawić dwie takie relacje. W minioną sobotę byłem na dwóch takich imprezach, można powiedzieć. Jedna w Radomsku, była to wystawa sprzętu pojazdów militarnych z naszego radomszczańskiego stowarzyszenia Rota Radomsko, która zrzesza sympatyków, jak to oni określają, i właścicieli pojazdów militarnych, które służyły kiedyś w naszym wojsku przeważnie są to pojazdy produkcji radzieckiej no, no, tak tak było, że byliśmy używaliśmy takiego sprzętu no, poza tym też i polski, polski sprzęt bo, bo i tam był też taki nasz tarpan honker, który też nasze polskie wojsko używało a drugą imprezą na którą pojechałem aż do, do Białego Brzegu, do Stanicy Harcerskiej, koło Przedborza. To była, tam była impreza taka, można powiedzieć, trzydniowa, ale główne, główne danie to było w sobotę od 10 do 16. Otóż tam odbywała się zabawa airsoftowa, czyli Airsoft Gun. To ludzie, którzy Ubierają się w mundury, oporządzenie, wszystko oryginalne, łapią za repliki broni, które strzelają takimi 6 mm kulkami. No i podzielili się tam na Amerykanów i Kubańczyków scenariusz odbijanie tam zakładników i tak dalej, i tak dalej. Będziecie mogli posłuchać organizator troszeczkę więcej opowie, Rosiu więcej opowie o, o tej zabawie. A teraz zapraszam Was do posłuchania króciutkiego wywiadu z prezesem Stowarzyszenia Rota, który opowie Wam o wystawie i zaprosi na zlot militarny, który odbędzie się w maju ponownie, tak jak pierwsze dwie edycje na wapiennikach Smotryszów pod Radomskim. Zapraszam do posłuchania. Dzień dobry, tutaj Maciej kowal -Kowalski. Dzisiaj tutaj taką fajną imprezę, wystawę zorganizowało nasze radomszczańskie stowarzyszenie sympatyków militarnych, Rota, Rota Radomsko. No i muszę wam powiedzieć, że dosyć, dosyć sporo jest tutaj sprzętu. Robi wrażenie. Mamy tutaj, już wam policzę, raz, dwa, trzy, cztery plus jedna taka troszeczkę w stanie do odrestaurowania dwie przyczepy agregat, kuchnia polowa no i y, cztery małe samochody czyli dwa gazy, jeden ułaz, jeden tarpan no i plus jeszcze tutaj mamy motocykl z koszem poza pojazdami y, mamy tutaj jeszcze y, taki karabin przeciwlotniczy z 2 y, dwulufowy kiedyś używany w polskim wojsku no i cystereczka, przyczepa, którą chłopaki też widzę ostatnio nabieli i wystawa taka statyczna. Udało mi się złapać prezesa stowarzyszenia Bernard Borowik, tak to ja. Tak to ty. No słuchaj, zrobiliście wystawę, to można powiedzieć takie przedbiegi przed zlotem majowym. No to jest takie zaproszenie do zlotu. Zaproszenie do zlotu, no chcieliście pewnie się pochwalić nowymi nabytkami, tak? Co tu macie nowego? Pokazać wszystko co mamy, no i wiadomo, że jak się pokaże taki sprzęt, jest duże zainteresowanie i po prostu informujemy ludzi, mamy ulotki na temat naszego zlotu, kiedy się odbędzie, kiedy będzie można zobaczyć pojazdy w ruchu, czyli jak będzie parada w Radomsku, a później na czołgowisku na wapiennikach. No bo to tutaj musimy powiedzieć, to są sprzęty Waszego stowarzyszenia, ale na pewno macie jeszcze niespodzianki jakieś za nadrzut. coś, czy dopiero, dopiero na zlocie? Czy znaczy, no niespodzianki. No, niespodzianką to będą sprzęty gąsienicowe. O, to już jest fajnie. Będą sprzęty gąsienicowe i, no, i wiele, wiele innych y, opancerzonych y, transporterów, y, których tutaj my nie posiadamy w naszym mieście. A przyjadą Yy, z całej Polski. Ok. A tutaj mamy takiego ziła yy, w stanie takim przedremontowym, tak? Możesz coś więcej powiedzieć na jego temat? No, to znaczy tak, no to to jest ził kolegi. Mamy postawione obok siebie dwa takie same modele. Tak, dokładnie. Jeden jest bardzo piękny, a drugi czeka na remont. Drugi czeka na remont. Właśnie specjalnie tak, żeśmy zrobili, chcieliśmy pokazać jak to wygląda, jak przed, to wygląda i po. przed i po. I ile trzeba pracy wsadzić w to, żeby żeby ten sprzęt mógł wyglądać właśnie tak, jak ten, ten ładny <ścoughs> z boku. Tak, i tamten ostatni mamy... ZIU-131. Dokładnie. I to jest też yy, kolegi yy, Kamila, tak? Tak, to jest no, bo on ma 157 i tego ZIWA 137. I tutaj jeszcze widzimy Tarpana, no, Tarpan też jest chyba waszym nowym nabytkiem, tak? Yy, tak, tak. No ogólnie, mimo, że to jest polska produkcja, to tych samochodów nie ma dużo na polskich drogach, jako yy, takich w prywatnych rękach, żeby można było zobaczyć i w nieprzerobionym stanie. To właśnie, rynek się kurczy. E, nie wiem, czy wiesz, że dzisiaj TDM Electronics jest wyprzedaż. Wiem, wiem. Byliśmy zaproszeni, ale no, niestety terminy imprez no, można... się pokryły i, i nie mogliśmy tam jechać No tak, wystawa Tutaj. No tam można nabyć czołg. Trzeba było wysłać delegację. Jedyne 50 tysięcy 000... <głos> euro. Euro. <głos> no dobra. Macie tutaj jeszcze takie coś fajnego, który obsługuje nasz kolega Piotrek, tak? Piotrek jest elektrykiem z zawodu i widzę, że już tutaj odpalił. Co to jest? To jest agregat 16 kW wojskowy. Mo możemy go właśnie usłyszeć? To może podejźmy do to... niego lepiej. No będzie głośno bardzo. Agregat jest w pełni sprawny yy, Ma dwa wyjścia siłowe. Jedno 220. No, i no tak jak mówiłem 16 kW, bo no, to, to, to już jest taka mała fabryczka. Czyli te, teraz na zloczy jesteście w pełni wystarczalni. Kuchnia, agregat i to chyba już by było wszystko. No, Czy jeszcze no, mamy coś mamy no, cysternę tak, cysterna na wodę cysterna praktycznie... na wodę 3,5 litrów mała cisterka 500 litrów to jest do kuchni polowej już od dawna można powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni Także tylko spakować wszystko, jechać w teren dokładnie, dokładnie no to co? Pewno chciałbyś zaprosić wszystkich słuchaczy na, na zlot. Na zlot. Wszystkich słuchaczy chciałem zaprosić jak 21, 22, tak. y, 21, czyli to jest sobota, od, o godzinie 11 wyjeżdżamy ze zlotowiska. Maja, na, maja tak, tak, w, tak, tak. W maju. W maju. Wyjeżdżamy na paradę do Radomska. Później taką wystawę tych pojazdów. Parada kończy się. Na ulicy Targowej na naszej Targowicy. Tam będziemy stali około godziny, półtorej, a następnie wszystkich zapraszam około godziny 14 na wapienniki. Tam już będą pokazy i przejażdżki pojazdami. No i w drugi dzień w niedzielę od godziny 10 do 14 powtórkach. No to mam nadzieję, że będą tłumy. No, no też mam nadzieję. Yy, między innymi planujemy krasztanki. Yy, będą dwa. Jeden będzie w sobotę, drugi będzie w niedzielę. Czyli tradycyjnie można liczyć na dobrą zabawę. Oczywiście. Dzięki ci, Bernard, za rozmowę. Dziękuję Wam wszystkim. Cześć. Cześć. Tak, to był Bertan Borowik, prezes Stowarzyszenia Rota Radomsko. Teraz posłuchajcie, co ma do opowiedzenia na, na temat imprezy, która się nazywała Mangusta. E, tak jak wcześniej wspomniałem, odbywała się e, baza w Białym Brzegu, w e, stanicy harcerskiej, no i okolicznych lasach e, dwie grupy Amerykanie kontra Kubańczycy i scenariusz, o którym Wam opowie właśnie Rosiu. Witam Was ponownie, tym razem już z Przedborza, e, bowiem pojechałem do Białego Brzegu Właściwie to nie, nie z przedboża, tylko do białego brzegu koło przedboża. E, I tutaj jest taka dosyć spora impreza airsoftowa, czyli ASG to jest broń, która strzela kulkami 6 mm i jest tutaj obok mnie organizator Rosiu. Rosiu, po prostu Rosiu. Grupa Bad Łódź. Bad Łódź. dokładnie. Powiedz mi, czy to są dziś, dzisiaj to są Wasze urodziny, tak? To są nasze dziesiąte urodziny. 11. Mangusta, bo tak nazwaliśmy naszą imprezę urodzinową. Po prostu w pierwszym roku, ze względu na to, że się ludziom podobało, zrobiliśmy dwie imprezy i dlatego już 10. Urodziny to 11. Mangusta. Dokładnie. A to już jest która edycja? No właśnie 11. 11. Tak? 11. 11. Edycja. Ale się Tak. Nie. Zawsze staramy się, żeby to była głównie impreza, no bo w końcu to nasze urodziny, same manewry, strzelanie to jest gdzieś coś, co co jest poboczną częścią tej imprezy, natomiast przyjeżdża wiele osób z całej Polski można powiedzieć i, o to, i o, to, o to nam chodzi, żeby można było się spotkać w jednym miejscu, porozmawiać o tym, co było kiedyś, o tym jak to jest teraz. Czyli przy okazji, no można powiedzieć, taki zlot, ale yy, i też zabawa, tak? Tak, spotkanie towarzyskie, no, tak to bym powiedział. Bardzo towarzyskie. Bardzo towarzyskie. Słuchaj, skąd Biały Brzeg? Bo wiem, Białym Brzegu jesteście tutaj już też kiedyś raz z kolei. Wcześniej byliście w Pałczewie, tak? A jak to, jak to wyszło tutaj akurat, że Biały Brzeg i, i nasz Hufiec Radomsko? Yy, w ogóle to kilka razy, no, byliśmy w różnych miejscach, yy, robiliśmy te manewry, ale jakoś pięć lat temu... Kolega nam tutaj zaproponował te okolice, i byliśmy na Fajnej Rybie. To jest, to jest blisko po drugiej stronie stanicy. To jest chyba najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego, jak dobrze kojarzę. No tak, dokładnie. E, i, i, I tam bawiliśmy się troszkę w inny rodzaj imprezy, czyli 48 godzin w terenie. E, jak już zobaczyliśmy, że jest tutaj ta stanica, są w sumie fajne warunki pod kątem imprezy. No i 4 cztery cztery lata temu się porozumieliśmy z chówcem. No i tak już jesteśmy 4 lata. No. No to super, tylko się cieszyć. Powiedz mi, jak oceniasz, ile, ile, ile masz tutaj dzisiaj uczestników? Na liście mieliśmy ponad 500 osób, ale troszkę osób nie dojechało, to zawsze tak jest przy tego typu imprezach. Myślę, że ponad 400 osób jest, spokojnie. No, no, no, oczywiście policzymy, ale powiedzmy, że jest 400 osób. No. No to, to jest grubo, to jest grubo. tak? Dzisiaj walczą Amerykanie i Kuba Kubańczycy. Tak? Tak. To są dwie formacje, które tutaj zorganizowaliście, czyli mniej więcej podzieliście się po połowie, tak? Jest mniej więcej po połowie, tak, tak. Jakoś to od samego początku był to konflikt amerykańsko-kubański, nawet ze scenariuszem wróciliśmy do naszej pierwszych manewrów i stworzyliśmy ten sam scenariusz, tam w pierwszych trochę mieliśmy budynków, tutaj tego nie ma. Ale myślę, że jakoś tutaj daliśmy radę. No właśnie, bo chciałem spytać o scenariusz, na czym polega dzisiejsza gra. Po prostu e, pierwsi wychodzą e, tak, Amerykanie, drodzy Kubańczycy. Nie, Kubańczycy, najpierw Kubańczycy. Kubańczycy. No, jesteśmy jakby na terenach Kuby. E, mamy trzy takie bazy kubańskie. To jest e, laboratorium, e, bunkier i szpital. I jedną bazę Guantanamo amerykańską. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Co trzeba zrobić, żeby wygrać? W szpitalu znajduje się, w rękach kubańczyków znajduje się Ramona, która jest amerykańskim szpiegiem. Kubańczycy ją pojmali, przechowują ją, znaczy przetrzymują ją w szpitalu. Ona jest, no troszkę, wszyknęli jej kilka wirusów kubańczycy, więc jej godziny są policzone. Natomiast Amerykanie muszą dostarczyć jej kilka rodzajów antydotum, które muszą sobie zebrać gdzieś w terenie. Oprócz tego w laboratorium jest główny generator FTE, tak to nazwaliśmy. Chodzi o to, że on o godzinie 16 zostaje wycelowany w Stany Zjednoczone. Jeżeli do godziny 16 Amerykanie nie dostarczą deszyfratora, do, do generatora, no to po prostu przegrali. No brzmi to bardzo groźnie, przypomnijmy, <śmiech> że, to, że <śmiech> to... tylko zabawa, oczywiście. To że to tylko zabawa, to tylko zabawa tak. E, powiedz mi jeszcze tak, bo mm, Wasza grupa Bad Łódź, tak? tak. E, czym zajmujecie się oprócz ASG, czy tylko ESG? Strict jesteśmy grupą ASG, ale ogólnie... W... Mamy spotkania takie typowo towarzyskie, zaprzyjaźniliśmy się przez tyle lat. Takie rzeczy, to, chodzi mi o takie rzeczy rekonstrukcyjne tak. też. tak? Nie, nie, znaczy nie, nie. rekonstruujemy troszkę amerykańskie jednostki, jednostki specjalne. Mamy chłopaków, którzy rekonstruowali dziesiątą górską amerykańską, ale ogólnie wszystko amerykańskie. Tak, tak, tak. Troszkę się bawiliśmy, troszkę w Navy Sealsów. Mamy troszkę tego, tego sprzętu i to sprzęt często kontraktowy. No właśnie, e, sprzęt taki, jaki używają e, żołnierze. Tak, oryginalny. W większości mamy oryginalne rzeczy. E, no, o, chcesz powiedzieć mi, że to jest broń ostra? Nie no, oprócz, oprócz, oprócz broni. No e, nie oszukujmy się, zabawa to nie tylko chodzenie z karabinem, ale to są mi kamizelki, e, radia, wszystko. Także jak gdyby tutaj całość. A broń, znaczy repliki broni są naprawdę w tej chwili tak idealnie odwzorowany. Czy trenujecie też na strzelnicach właśnie z prawdziwą, z ostrą bronią? Nie będę ukrywał, że od kilku lat troszkę mniej. Myślę, że w tym roku rozpoczniemy i też jeszcze dołączymy do tego wszystkiego strzelnice. Powstało teraz dużo klubów, dużo, dużo firm, które się tym zajmują. Także myślę, że, że skorzystamy. My jesteśmy z łodzi, więc tutaj w okolicach łodzi mamy kilka strzelnic i, i mamy zamiar z tego też skorzystać. Powiedziałeś, że e, przyjechali tutaj ludzie z całej Polski. E, skąd najdalej? Wiesz, może z, kto przyjechał, kto najdłuższą ścieżkę zrobił? Znaczy w tym roku nie ma chłopaków, ale zawsze najdalej no to byli z Suwalszczyzny tutaj. Do o, nas przyjeżdżali, aż... no tak, to jest sam, z samego rogu. Nie, no ale jest Śląsk, jest Poznań. Różne rejony, tak naprawdę to różne rejony. No. Z Warszawy jest dużo, dużo osób. Czy oprócz tej imprezy, która się nazywa Mangusta, organizujecie jeszcze jakieś inne? Bo pamiętam jeszcze wcześniej, były też oprócz Mangusty imprezy. Robiliśmy kilka. W tym roku, znaczy co rok mamy jeszcze taką, takie manewry 36-godzinne Chiroptera? A właśnie. Tak, czyli też od nietoperza wszystko i flagermus to jest też nietoperz w języku norweskim. I to zrobiliśmy w ubiegłym roku. Ale to też 36 godzin w lesie jesteśmy typowo zupełnie inny rodzaj. Nie ma tak jak tutaj, że mamy spotkanie towarzyskie. Tam nie, tam nieraz może się okazać, że nawet jakiś oddział innego nie spotka w ogóle przez te 36 godzin. Także śpimy sobie w namiocikach albo nie. Tak, no dzisiaj mamy tutaj, ale przenosi się też impreza na noc, tak? Zabawa na noc, tak? Dobrze mówisz? Nie. Mówię? nie. Impreza trwa od wczoraj, dzisiejsza, od wczoraj. Tak, dzisiejsza trwa od wczoraj. No, wczoraj była towarzyska, a dzisiaj są teraz ludzie w terenie. O 16.00 schodzą, będziemy mieli apel Aha, i czyli potem gra, jest gra, impreza do jutra. Gra się kończy o 16. Gra się dzisiaj. kończy o 16.00. Od 10.00 16 10 do 16 jest zabawa w, w lesie. myślałem cała reszta to jest tylko... Myślałem, że też w nocy gra Nie, nie, nie. Na tej, na tej imprezie nie. Mówię, mamy, mamy jeszcze dwie takie nasze imprezy, które organizujemy w roku. Właśnie chiroptera i Flagermus I to jest typowo takie, że jesteśmy cały czas w terenie bez dostępu do, do samochodu. Jeszcze była taka impreza historyczna, Bitwa o Ardeny. Była, to, to, nie, to nie my byliśmy głównym organizatorem, tak naprawdę wspieraliśmy, wspieraliśmy kolegę. Od dwóch lat impreza została zawieszona. Być może, być może jakiś tutaj powrót imprezy będzie, bo, bo impreza naprawdę była fajna i się gdzieś cieszyła. Staraliśmy się odzorować scenariusz taki, jaki faktycznie był w tej historycznej... Te... Także yy, staraliśmy się i faktycznie to gdzieś wychodziło, bo nawet były wykorzystywane pojazdy militarne z tamtej epoki, ale mówię, gdzieś, gdzieś to troszkę się wypalił, yy, jak gdyby sam kierunek, sam pomysł, no i główny organizator troszkę się też zajął czymś innym. Mam nadzieję, że w przyszłości może jeszcze wrócimy do tego. No, Ja bym Wam bardzo tego życzył, bo przyznam, że byłem uczestnikiem dwa razy. Przyznam, że byłem dwa razy i było bardzo fajnie. Bardzo mi ta atmosfera odpowiadała. Tak. No, jest wiele, wiele grup rekonstrukcyjnych, które gdzieś tam te rejony drugiej wojny, znaczy ten okres II wojny światowej, gdzieś jest jakimś konikiem. No więc dla tych ludzi też warto coś robić. Jest oczywiście tych imprez wiele w, w Polsce. Ale faktycznie, no do Arden, do Arden trzeba by było wrócić. Trzeba by było wrócić i mam nadzieję, że jakoś nam się jeszcze uda, uda zebrać. No. no tego wam życzę. O, oczywiście, to jeszcze raz mówię, to nie była nasza impreza. No, tak. Byliśmy Ale... współorganizatorem staraliśmy Ale może, się pomagać. Włożyliśmy no. no, jak... trochę serca w to. No właśnie, może jakoś, może jakoś się uda wspólnymi siłami. Może się uda. Może się jeszcze się jeszcze uda. przywrócić. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Rosiu. Dzięki, dzięki wielkie. No cześć. Tak, to były takie, no jedna krótsza, druga dłuższa relacja z imprez militarnych, można powiedzieć, jedna, która odbywała się właśnie w minioną sobotę w naszym mieście, no i w okolicach. A ja zapraszam Was w środę na moją audycję o godzinie 22, a ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Na razie, cześć, do usłyszenia.